Dzień dobry, ja nazywam się Maciek Soboli, prowadzę bloga na rower.com, a to jest 33. odcinek podcastu Koło Roweru. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Michalewski, ja ja witam wszystkich, który, jak mogliście się już domyślić po świetnym tytule, jest księdzem katolickim, a dokładniej wikarym w parafii w Kluczborku.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 fragment jednego z postów, który napisałeś, bo e, poza tym, że jeździsz na rowerze, prowadzisz też bloga pod adresem ksiądznarowerze.blogspot.com To przepowiedziałem? Bardzo dobrze. Okay. Bardzo dobrze. Więc jest to... E, pierwszy bądź jeden z pierwszych postów i znalazłem tam taką informację. Dlaczego założyłem tego bloga? Często jeżdżąc na rowerze spotykam innych cyklistów kolarzy. Czasami zdarza się wspólnie pokręcić z taką osobą. Od razu się przedstawiamy i zaczynamy rozmowę. I tak od słowa do słowa pada w końcu pytanie a czym się zajmujesz? No i pada odpowiedź jestem księdzem. Wtedy następuje chwila konsternacji ale rozmowa toczy się dalej. I bardzo dobrze. Ehm, dla ludzi księża często są jakby z innej planety i spotkanie któregoś przy zwykłych czynnościach niecodziennego, czy też na przykład przy jeździe na rowerze to coś absolutnie niezwykłego. I właśnie dlatego powstał ten blog, bo chcę pokazać, że ksiądz też człowiek, ma swoje pasje, ale i też swoje problemy, radości, jak po prostu zwykły facet. Mam nadzieję, że dzieląc się z wami swoimi opowieściami, nie tylko rowerowymi, pokażę wam, że pasja to coś wspaniałego, że trzeba ją mieć i że po prostu pomaga w życiu. Więc moje pierwsze pytanie, jakby oryginalnie miało brzmieć, co pojawiło się wcześniej, tam miłość do roweru, czy pewność, że chcesz złożyć papiery na seminarium, ale potem doczytałem twojego bloga i okazało się, że tak naprawdę rowerami zainteresowałeś się poniekąd z przymusu i dopiero wtedy, kiedy już zostałeś księdzem, opowiedz proszę, jak to wyglądało. Tak, to jest prawda. Przede wszystkim właśnie po święceniach w 2011 roku dostałem się na parafię do Raci Boża. Tam, będąc dwa, dwa lata wikarym, też miałem problemy z kolanem. Taka kontuzja jeszcze w czasie seminarium związana z grą w piłkę nożną spowodowała, że to kolano tak dość mocno zaczęło szwankować. Wtedy właśnie pod koniec właśnie mojej posługi w Raci Bożu, już ledwo chodziłem i nogę uratowała mi pewna siostra zakonna, zgromadzenia sióstr służebniczek, misjonarek, która zaczęła stosować mi na kolano akupunkturę, gdzie się nauczyła w Austrii na Uniwersytecie Medycznym. Również zaprowadziła mnie do pani fizjoterapeutki, która tam to kolano wszystko poustawiała, wymasowała dobrze, więc się było bez operacji, całe szczęście, ale też kazała wzmocnić mięśnie w nodze poprzez albo pływanie, albo właśnie jazdę na rowerze. Na, że na basen zawsze człowiek znajdzie wymówkę, żeby nie iść, więc zostało, został rower. Kupiłem wtedy pierwszy rower, siadłem i tak zaczęło się kręcić wszystko aż do dnia dzisiejszego, ale tak patrząc się tą perspektywę tych kilku lat, to się rozwinęło niesamowicie. A powiem Ci, że u mnie to wyglądało też bardzo podobnie, bo w 2011 roku em, no, też uległem kontuzji kolana, tylko że od roweru i, I tak na dobre się od 2013 roku zaczęło. Um, natomiast mówiłeś, że graliście w piłkę nożną. Powiedz, czy um, utrzymujesz na przykład jeszcze kontakt ze swoimi kolegami z seminarium, i czy um, oni też mają jakieś takie inne ciekawe hobby? Znaczy, kontakt jest ciągły no bo my jednak jesteśmy księżmi diecezjalnymi, diecezjalnymi i spotykamy się dość często czy właśnie na urodzinach kursowych, czy po prostu jest kolega gdzieś tam na parafii obok, niedaleko, to się odwiedzamy. No i to tak raczej ciężko. Chociaż są księża, którzy na przykład ostatnio zdobyli Mont Blanc, więc u nas w diecezji, więc też się zdarzają. Są różnego rodzaju pasjonaci, wystarczy poszukać dobrze. Okej. Okay. Um, ja pochodzę oryginalnie z Tarnowa i, i mam tam też dużo znajomych rowerowych um, Mam też kolegów, którzy w zasadzie braci, którzy prowadzą sklep rowerowy i właśnie też wiem, że jeden ksiądz, który też bardzo twardo jeździ na rowerze, ich odwiedza, żeby rower przeserwisować i, i jakoś tak się złożyło, że też, też pokochał szosę, tak jak i ty. Ehm, natomiast właśnie, w wolnych chwilach ubierasz obcisłe ubranie i golisz nogi. Czy nikt nie patrzył na ciebie krzywo z tego powodu? Ciągle patrzą. Bo wiesz, mam na myśli kolegów, przełożonych, jak i parafian, a chyba z tym trzecim jest najciężej. O Ja bym powiedział, że najlżej, najciężej jest właśnie z kolegami, ciężmi i z przełożonymi, jeśli już. Parafianie są najbardziej wyrozumiali i się na początku takie zdziwienie, ale później... To jest mocna akceptacja, i tak zwłaszcza w tym roku po kolendzie, gdyśmy chodzili, to tak bardzo dużo pozytywnych opinii i w ogóle się ludzie cieszyli. Niezwykle z tego powodu, że mogą właśnie księdza spotkać gdzieś tam na rowerowym szaku, często też, czy gdzieś tam przez miasto, jak przyjeżdżam z parafii, to mi machają, szczęść Boże, mówią, albo właśnie to słynne, zwłaszcza dzieci, o ksiądz na rowerze, stąd się też tytuł blogu bloga wziął. No. Rozumiem. Jeszcze nie planujesz, mam nadzieję, rozwiązywać żadnych zagadek kryminalnych? Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał. Całe szczęście, szczęście w worku to się rzadko zdarza, więc jakiekolwiek zagadki, więc jest cisza i spokój i może, żeby tak zostało jak najdłużej. <śmiech> Oczywiście. Wiem, że masz trzy rowery. Jednym z nich jest Cross, Fanatic... E, masz też Twenty Ninera, Scotta Scala, no i szosę Treka. I wyczytałem, że e, uważa, że nie warto oszczędzać na rowerze, e, bo kupując raz a dobrze mamy rower na lata i zdecydowanie popieram e, właśnie takie podejście, bo no, skąd się wzięło przecież powiedzenie, kto tanio płaci, dwa razy płaci. E, na własnej skórze też się o tym nie raz jakby przekonałem. Jednakże E, jakby księża i pieniądze to temat bardzo drażliwy u wielu osób e, i poza tym w ogóle panuje w, według mnie jakieś takie przekonanie, że e, ksiądz to w wolnych chwilach powinien leżeć krzyżem w betonowej celi, ewentualnie studiować Pismo Święta, do tego ewidentnie nie potrzeba pieniędzy, więc czy, czy zdarzyło ci się, żeby ktoś cię krytykował albo wypominał ci z tego powodu, że, że jeździsz na rowerze? Tak, to się zdarza zwłaszcza właśnie za pośrednictwem bloga, ale to sprzyja, temu sprzyja przede wszystkim anonimowość, gdzie ktoś, każdy może anonimowo napisać, ale gdy ja zapraszam zawsze bardzo chętnie na rozmowę, jeśli ktoś coś ma przeciwko, mówię wiedzą gdzie mieszkam, starczy podejść, mówić się na rozmowę, na kawę, jakąś zapraszam i możemy podyskutować na ten temat, ale jakoś się nikt chętnie nie znalazł na taką otwartą rozmowę, gdzieś tam z daleka prawda, anonimowych, dużo jest odważnych ludzi, ale już takich szczerych, żeby przyjść i powiedzieć wprost w prosto w oczu, to się nie zdarzyło do tej pory. Aczkolwiek się zdarzają nieraz właśnie takie gdzieś tam w szkole, ale to, to raczej nie mi, tylko na przykład inni mi mówią, a bo ten ma taki drogi rower a mówię, dobrze, no, no ma drogi rower, prawda, ale też na niego nie kupił sobie go tak, prawda, podszedł wyjął z konta i kupił, tylko oszczędzał na niego jakiś czas, prawda, pół roku, nieraz rok nawet, bo wiadomo, jakie to są kwoty, gdzieś tam odłożył z tego, co tam jakąś wypłatę dostajemy, czy coś zarobimy. No ja się śmieję, że ja nie mam żony, więc nie mam na co wydawać, ale lepiej na rowery, prawda. No, więc więc to tak, tak na pewno dla żartów można powiedzieć, ale mówię, to, to jest na zasadzie takim oszczędzania, nie, wydawania pieniędzy na inne rzeczy, jakiejś przyjemności, tylko właśnie na tą przyjemność jakąś jest rower, jak dla mnie największy. Czyli radzisz sobie dokładnie tak samo jak przeciętny rowerzysta. Tak, całkowicie. No jest marzenie jakieś, umar, wymarzony rower, nie wiem, jakiś nowy strój, no to trzeba na niego zaoszczędzić, prawda? Ewentualnie niektórzy biorą, nie wiem, pożyczkę, ja jestem przeciwnikiem pożyczek, więc wolę te pół roku poczekać i pojeździć na tym starym jeszcze w swoim kole, a kupić nowy po prostu już zaoszczędzone własne pieniążki, mieć i się nim cieszyć właśnie, ale to też tak jak powiedziałeś na samym początku, to jest inwestycja, tak? Ja kupię ten rower, oszczędzę na niego rok czasu, ale on mi posłuży przez najbliższe 5-6 i jest spokojnie, prawda? I mam znowu czas przez ten okres, żeby znowu zaoszczędzić na nowy, jeśli mam taką ochotę. Tak, a poza tym sytuacja też jest taka, że jeżeli rower jest dobrej jakości, to też nie trzeba na dzień dobry wymienić w nim połowy części, tak jak kupując tani rower, też odpadają koszta serwisowe, które są tam automatycznie połączone z wymianą części. No i nie ukrywajmy, z racji, że masz całkiem przyjemną szosę, to wiesz, że na droższym rowerze jeździ się dużo przyjemniej. Oczywiście ja pamiętam jak się przesiadłem na, na tą szosę, co teraz jeżdżę z mojej pierwszej. Pierwsza była naprawdę, to jest jeden z tańszych modeli, tak uważam, że nie ma sensu właśnie inwestować w coś, jak kupować kota w dworku, prawda? Mi się to nie spodoba i nagle będzie problem. Ale gdy już to pokocha, pokochałem, naprawdę te kilometry zaczęły się pojawiać nagle już takie dość wielkie, no to, to zainwestowałem w lepszą. No i teraz, no pamiętam, kwestia tłumienia wstrząsów, a nasze drogi są, jakie są, no to już jest no, nieba, ziemia w porównaniu z tym, co było prędzej. Już inaczej się jeździ, inne koła, prawda? Wszystko jest super. Więc. Bo ty masz ten rower karbonowy, tak? To dobrze a... mówię? Fakt, że z tej najniższej, naj, y najgorszej linii z tych karbonów, które wydają, ale już karbonowe. Widzisz, właśnie ja mam jeszcze aluminiową szosę i zawsze się zastanawiałem, czy to jest aż taka duża różnica. Widzisz, będę musiał chyba spróbować w końcu. Trzeba spróbować właśnie, trzeba spróbować usiąść, przejechać się, a najlepiej wykręcić ileś tam kilometrów i człowiek nagle odkrywa, zwłaszcza przy podjazdach to wychodzi, bo to jest jednak lżejsze wszystko i naprawdę no ja jestem niesamowicie zakochany właśnie w szosie karbonowej już, już nie wiem, czy bym się potrafił przesiąść na, na, na tą aluminiową. Jak wpadnę do kluczborka, to obiecuję, że wezmę ze sobą swojego Cannondale'a, sprawdzisz. No, zapraszam bardzo <grym> serdecznie, zawsze tutaj jestem otwarty na wszelkie właśnie wizyty, możemy pokręcić fajne rundy znam nami dookoła, a jeszcze lepiej zabiorę Cię do rodzinnego domu, do Nysy, to jest 100 km stąd, tam już góry, niedaleko czeskie góry, więc tam dopiero można pokręcić. O, to dobra, ale to, to już gdzieś mniej więcej, co najmniej w połowie sezonu, jak będę miał jakąś kondycję, bo na razie słabo. Trzeba robić, to jest motywacja. Powiedz mi, bo powiedziałeś wcześniej, że właśnie to, że, że uprawiasz takie hobby, troszkę ułatwia ci kontakt jakby z parafianami, a przynajmniej jakby zyskujesz taką ludzką twarz. Czy myślisz, że, że gdybyś jednak wolał szachy albo układanie pasjansów, to byłoby ci ciężej złapać ten kontakt z ludźmi? Ja sądzę, że to jest kwestia, na ile się do tych ludzi wychodzi. Bo jeśli będziemy te pasjansy układać w klubie jakimś, gdzie tych ludzi spotkamy i z nimi będziemy przebywać, no to jest inaczej, prawda? Czy w klubie szachowym na jakiś turniejach, gdzie się tych ludzi spotka, to jest wiadomo coś innego. I tak samo też na rowerze raz jeżdżę samemu, ale coraz częściej się umawiam czy ze znajomymi, z kolegami, czy jakieś tutaj miejscowe grupy też, też zapraszają do wyjazdów, się spotyka z konkretnymi ludźmi, więc to jest kwestia chyba po prostu, żeby wyjść do ludzi, obecnie w jakimś środowisku, jeśli naprawdę ktoś będzie chciał, jakiś ksiądz właśnie będzie fany, nie wiem, Brydża albo Szaków, ale to będzie robił z ludźmi, to mm -hmm. i tak spotka. A jeśli zamknie się w plebani, na plebani kogo do siebie nie dopuści, no to nie będzie miał szansy tego tego zrobić. Też mógłbym kręcić w domu i spinać, uprawiać tutaj na, na parafii i się cieszyć, że przejechałem w pokoju przed telewizorem 100 km. no ale co to za radość. No, zdecydowanie, szczególnie w przypadku roweru, siedzenie w pomieszczeniu, to, to jest nieporozumienie. Poza tym prawdopodobnie proboszcz by cię prześwięcił za hałas od rolek. No, bo proboszcz mieszka daleko, całe szczęście. Mamy dużą plebanię, a on z drugiej strony, więc... A, rozumiem. Le. Powiedz mi, a czy wykorzystujesz jakoś rower w swojej pracy poprzez, nie wiem, organizowanie jakichś wycieczek z młodzieżą albo na przykład, em, no dobra, po, poprzestajmy na wycieczkach jak na razie. To jest tak, że już jedną żeśmy zorganizowali tutaj po okolicy, wiadomo, że to też y, trzeba brać pod uwagę, że jadą tam ludzie, którzy y, no, na rowerze jeżdżą mało albo wcale. Więc... Tak, to nie robisz tego dla przyjemności, raczej nie. tylko... Znaczy ja bym tak. powiedział tak, że to dla mnie jest przyjemność później taka bardziej z tego, że jestem z ludźmi niż jazdę na rowerze, bo to takie tak. tak, tak, tak. rykanie powoli, ale bardzo fajnie tutaj właśnie już pierwsza się udała, teraz planuję kolejne, ale mówię, to już musi się zrobić cieplej też, żeby, żeby po prostu ludzie się nie bali, bo jednak ta pogoda odstrasza do tej pory ludzi, którzy nie jeżdżą cały rok od, od wyjścia na rower, ale jest. Na wakacjach też byłem z młodzieżą na rajdzie rowerowym, tutaj organizowanym przez duszpasterstwo młodzieży Sopola. Zjechaliśmy całą kotlinę głodzką. Super, super. Ja też widzę na przykład pielgrzymki rowerowe, bo u mnie schodzeniem, ja jeżdżę na rowerze, bo jestem leniwy, więc u mnie schodzeniem to też byłoby ciężko na pielgrzymce, a rower już jak, naj, jak najbardziej. Tak, właśnie, to jest. To ja też się śmieję, że jestem leniwy. Dlaczego, że na rowerze, bo jestem leniwy, bo mi się nie chce chodzić. Na rowerze wygodniej. Jest, jest naprawdę tutaj przez kłużbok też ze Szczecina przyjeżdża, na, zawsze na wakacjach się zatrzymują u nas w parafii pielgrzymi właśnie rowerowi na Jasną górę. Też teraz powstała taka inicjatywa Światowe dni młodzieży na rowerze. Też żeby o. dojeżdżać na rower rowerem do, do, do, do Krakowa właśnie z tych pobliskich miejscowości wiosek, żeby też nie blokować wiadomo transportu publicznego ale tak właśnie do tych kilkunastu kilometrów w jedną stronę, żeby zachęcić ludzi do, do jeżdżenia. Też tam troszeczkę pomogłem, prosili o pomoc, więc, więc zachęcam też wszystkich do zobaczenia. Jest na Facebooku też taki profil, który właśnie o tym mówi, rowerem na SDM. Bardzo fajnie. Będę miał do ciebie prośbę, żebyś mi go przesłał, jak skończymy rozmawiać. A ja od razu mówię, że pod adresem narower.com kośnik 033. E, znajdziecie linki poproszę też e, księdza Pawła o jakieś zdjęcia także będziecie sobie mogli zaglądnąć e, no i też umieścimy oczywiście adres e, do bloga e, czy, czy bo wiem że jesteś wikarym tak i jak sam wspomniałeś wcześniej masz coś w rodzaju wypłaty i możesz z nią zrobić co chcesz Czyli, czyli na całe szczęście nie musisz się tłumaczyć z tego, że chcesz sobie kupić takie spodenki, a nie inne, prawda? Tak, tak. My jesteśmy, księża diecezjalni nie są zakonnikami. To w zakonie się ślubuje właśnie ślub posłuszeństwa czystości, ubóstwa, gdzie się nic nie posiada, wszystko jest własnością zakonu. My jako księża diecezjalni no dostajemy też tą wypłatę. W przypadku no już jest ustalona, tam proboszczowie troszeczkę inaczej. To już są kwestie diecezji, też diecezje się różnią pod tym względem. Od siebie. Na pewno w Tarnowski jest inaczej niż w Polskiej, to normalne sprawy. Tak, oczywiście. Znaczy, ja już teraz w Krakowie mieszkam, więc to jeszcze co innego. Ale... Znaczy na pewno niż w Tarnowski, tak. więc to się wszystko różni, ale no, nikt nie, nie patrzy się na to, na, na co to wydaje, prawda? Nie muszę, tak. się, muszę tam te swoje opłaty porobić. Wiadomo, też mamy swoje. To nie jest prawdę, że księża nie płacą podatku, bo płacą. Od razu tak <śmiech> <śmiech> powiem, bo większość ludzi tak uważa i płacą podwójnie, bo i normalne i zryczałtowane, to mniejsza z tym, ale po tych opłaceniu tych wszystkich opłat też zostaje to, to wykorzystywania, no. Też człowiek inwestuje i w młodzież, i wyjazdy, no to jest wiadomo, z swojej kieszeni się płaci, nie, nie, nie parafialnej, bo nie mamy dostępu do takich pieniędzy, no ale o tym się też nie mówi, bo też nie o tym chodzi, że nie, nie o to chodzi, żeby o tym mówić, ale tutaj nikt nie wnika, na co ja wydam te pieniądze, to jest, to jest moje, no ja wydaję, przyznam się w dużej mierze na te rowery, na jakieś wyjazdy właśnie w ten sposób. Rozumiem. A czy masz na przykład możliwość sobie dorobić? Nie ma takiej możliwości. I tutaj jest, jest właśnie to, że to co na parafii no, plus jeszcze to co w szkole pracujemy to wszystko jest. Nie mamy... I, ta, I ta szkoła jako katecheta to jest jakby jedyna forma dorobienia sobie. Tak. Tak, okay. ale to też my mamy tutaj w decyzji powiedziane, że pół etatu tylko, więc nie więcej. No ewentualnie tam do kilku godzin jeszcze tam gdzieś pozwolą, ale biskup zabronił nam brać więcej, więc to też jest tam... się Rozumiem. Na ...benzynę mają, więc, więc no, tak to wygląda. Ale nie, nie możemy po prostu dorabiać to, co po prostu tutaj to... Więc dlatego to oszczędzanie musi wejść w krew. A, to dobrze. Tym, którzy chcieliby spróbować, polecam bloga mojego kolegi Michała, jak oszczędzać rzecz. Bardzo się, bardzo się przydaje. Um, ojej! I teraz skupiłem pytanie. Um, Powiedz mi, a jak wyglądało twoje życie w seminarium? Wiem, że przez pewien czas, a mianowicie parę lat, nie wolno korzystać z telefonu, komputera czy internetu. Przynajmniej tak miał mój kolega, który poszedł do seminarium. I też dość sporadycznie dostaje się na samym początku przepustki do domów, a czas głównie wypełnia modlitwa i nauka, której jest bardzo dużo. Jak znajdowaliście wtedy czas, żeby uprawiać sport i, i na co wam pozwalano maksymalnie w tym okresie? To jest tak, że seminarium trwa 6 lat i teraz każda decyzja to seminarium ma własne, ewentualnie kilka decyzji łączą się w jednym seminarium, tak w przypadku jest Opola, że to jest dla decyzji opolskiej i gliwickiej. I teraz tak, za moich czasów był, można było i mieć komórki i były komputery i internet, więc nie było tak źle. Szczęściarz ale już jak byłem na szóstym roku, to to zmienili, więc teraz jest całkiem inaczej. Też się przyznam, że za bardzo się nie orientuję, jak, jak obecnie to wygląda. Też nie mamy klerka w parafii, że nam to opowiadał, ale tak jak powiedziałeś, no głównie, głównie to jest czas. Czas jest przede wszystkim uporządkowany. Cały program dnia od pobudki aż do pójścia spać jest wydzielony na właśnie modlitwę, posiłki, naukę, wykłady, studium własne i właśnie na rekreację to się tak nazywa, czyli możliwość wyjścia na dwór do sklepu, na przechadzkę, na jakiś spacer i na możliwość uprawiania sportu. Ogólnie rzecz biorąc, tutaj była dowolność całkowita. W seminarium bardzo wysoko zawsze w polskim stała piłka nożna. Mieliśmy na pewnym momencie są mistrzostwa polskich kleryków piłkę nożną, więc Opole było mistrzami, później to stracili, ale właśnie piłka nożna zresztą przy seminarium jest hala sportowa. Znaczy no hala, no, boisko sportowe zadoszone normalnie, jest siłownia, ping-pong, też chodziliśmy biegać czasami, ale to już jak kto chciał, to nie było jakichś przymusów. Nie każdy z tego korzystał, nie każdy chciał korzystać, niektórzy nie mogli, wiadomo, ze względu na stan zdrowia, ale jak ktoś chciał, mógł, mógł chodzić na basen też w Opolu, niedaleko basen był, więc tu pod tym względem nie było żadnych przymusów, tylko musiał się zmieścić w czasie wyznaczonym do tego. Czyli jak w tygodniu było to godzina od 14 do 15.30, a wieczorem od 18.30 do 19.30. Jeśli ktoś się nie zjeścił, spóźnił się, no to wtedy musiał się tłumaczyć. Ewentualnie, gdy planował jakiś dłuższy wyjazd, nie wiem, na rowerach też jeździli niektórzy, no to prosili przełożonych o pozwolenie, przeważnie dostawali, więc też nie było problemu. Okej, okay, czyli jakby w zdrowym ciele, zdrowy duch hołdowano tej zasadzie byle, byle w określonych godzinach. Tak, choć nikogo nie przymuszano i to później skutki niektórych było widać. Zresztą ja się przyznam, że ja tak za bardzo w seminarium sportowym nie byłem, więc yy, zresztą ważyłem nad 140 kg teraz już przy swoich 90, no to no, jest różnica pewna. Yy, ale, ale to tak... tak... Tak, taki okres w życiu był, że, że tego sportu też nie odkrywałem. W momencie, kiedy odkryłem, no to teraz już bez niego żyć nie potrafię, więc... Tak, zdecydowanie uzależnia. No. Ja, ja już tak? przygotowuję do triathlonu teraz, tak troszeczkę mi koledzy tutaj w Kuczborku namówili, więc oprócz właśnie roweru to jeszcze pływanie i bieganie. Choć o. biegać w sobie, ale trzeba się przebóc. To ja w życiu nie przebiegłem więcej niż niecałe 8 km jak na razie, więc... Życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. A jak ym, w ogóle wygląda twój dzień pracy jako kapłana? Słyszałem, tylko nie wiem na ile to jest pewne, więc musisz mi to potwierdzić albo zaprzeczyć, że księża muszą codziennie odprawiać msze. Nie muszą, bo nie ma takiego przymusu. to. nie muszą w niedzielę odprawiać. nigdzie jest na nim okay. że powinni w niedzielę uczestniczyć we mszy świętej, ale odprawiają codziennie. Przede wszystkim mszy świętej się nie odprawia dla siebie, tylko się odprawia dla ludzi, tak? Więc jeśli ludzie są, ludzie chcą, no to jest wiadomo też, to są intencje, które ludzie wznoszą i zamawiają te msze, więc to się odprawia dla nich. Więc będąc na parafii, to jest normalny sposób funkcjonowania, że codziennie mamy jedną, nieraz dwie, nieraz trzy, a raz cztery msze. Jeśli trzeba, jest taki przypadek w niedzielę, że tyle intencji jest nas mało, bo ktoś wyjechał, bo są wakacje, no to wtedy się odprawia trochę tych więcej mszy, ale codziennie, normalnie na parafii odprawiamy Minimum tą jedną szef. Plus jeszcze wypadają, wiadomo, takie nieprzewidziane sytuacje, jak pogrzeby, gdzie też są związane z, z sprawami Eucharystii dla zmarłego, y, więc, więc to dodatkowo, więc to, to, to jest normalnie, więc też codziennie konfesjonał, spowiadanie. No u nas parafi parafii są szef w tygodniu rano albo wieczorem, więc mamy albo rano, albo wieczorem. No plus nabożeństwa, to już później y, indywidualne sprawy indywidualnych parafii, jak, jak to jest organizowane. A jak w ogóle wygląda cały Twój tydzień pracy? Bo chwaliłeś się, że w poniedziałki masz na przykład luz w luz wolne. Ja się śmieję, że w poniedziałki zaczynam weekend. My nie mamy dnia wolnego w niedzielę ani w sobotę. Czyli takiego dnia, że, że ja mogę sobie wyjechać wtedy i się nikt nie pyta właśnie, gdzie jadę, jak odpoczywam. Ja hołduję w zasadzie, że trzeba wyjechać, bo trzeba odpocząć psychicznie. Więc nieważne gdzie, ważne, żeby wyjechać ten jeden dzień. Ja mam akurat dzień wolny w poniedziałki. Więc tak moje poniedziałki wyglądają, że rano właśnie mam przeświętą, a później mam wolne i muszę wrócić tak naprawdę we wtorek dopiero, ponieważ we wtorek tak sobie ustawiłem, tak chytrze, przyznam się lekcje w szkole, że lekcje mam w środę, czwartek, piątek, więc we wtorki przeważnie wracam i mogę wrócić na wieczorną mszę, no chyba, że coś wypadnie, wiadomo, we wtorek, no to są sytuacje nieprzewidziane, jakiś pogrzeb właśnie, czy coś innego, że trzeba wrócić, wiadomo, to nie zawsze jest taka, taka możliwość, żeby zawsze wyjechać, ale jak jest tak, to właśnie zaczynam w poniedziałki, wyjeżdżam, że właśnie, właśnie kieruję się gdzieś do rodziców, bo tak jak już powiedziałem, w się mieszkają niedaleko czeskie góry. Więc biorę rower ze sobą i jadę. No i wracam tak jak dzisiaj, bo właśnie wróciłem po południu tutaj, wieczór na i Tutaj później już każdy indywidualnie ma szkołę z nazwiskary plus jeszcze swoje grupy, które prowadzimy. Ja jestem na przykład kapelanem też harcerzy, więc też mi tu dużo czasu zajmuje spotkanie z harcerzami, też do tych spotkań trzeba się przygotować, trzeba coś wymyśleć, to też nieraz są wyjazdy, też jestem oto osób niepełnosprawnych, więc to też dodatkowe jeszcze obowiązki, no i tak się patrząc do tego się dużo uzbiera i szkoła, no do szkoły też trzeba się przygotować jakoś, to, to też jakiś czas zabiera, później kazania, nie kazania, leci. Odwiedziny chorych, rozmowy, ktoś przychodzi prosić o rozmowy, gdzieś się tam umówi na jakąś spowiedatkową, więc tak się patrząc, no, jest tego dość sporo. Nie chcę, żeby to była wrzuta na innych księży, ale miło mi, że poświęcasz jakąś tam chwilę czasu na przygotowanie się do kazania, bo czasem nie zawsze to słychać no u to niektórych. Nie, no ja się staram, tak jak już przy tym temacie jesteśmy, no tak, mam w niedzielę kazanie, to w poniedziałek już sięgam do Ewangelii, jaka jest, żeby coś się w głowie zrodziło przez ten tydzień spokojnie, że to tak, no, coś mądrego. Ja kazań nie piszę zwykle, tylko jakieś punkty układam sobie. Chyba, że to na niedzielę, na niedzielę, z racji tego, że to jest duża parafia, jest dużo też tych muszy. No i ja wiem, na, przy, przy których razie, jak już to samo kazanie mówię, ja że jestem też zmęczony, i żeby też, no, ludzi nie, nie, nie zamęczyć i też się nie pomylić, to tam to wtedy piszę, ale tak już dodatkowo ten przeto już tak, yy, jestem na takim etapie już bycia księdzem, że już jestem w stanie to prędzej sobie ułożyć w głowie i powiedzieć, stres mnie nie zje, jestem w stanie to wypowiedzieć. Czyli już jest flow. Już jest flow, a raz jak flow jest, to biedni ci ludzie są później, jak już flow się wejdzie, to <śmiech> muszą słuchać. Nie, Ja też się staram, żeby nikogo nie zamęczyć. Choduję takiej zasady, że nie wolno własnej pobożności budować kosztem innych, więc to, że ja chcę jakiś więcej, to nie znaczy, że inny chce, więc ja mogę sobie sobie prywatnie to, to zrobić, ale innych do tego nie wolno przymuszać. To jest chyba taki błąd raz księży, że swoją poboczność budują kosztem swojej parafii. I to jest, to, jest, to jest błędne moim zdaniem, lepiej właśnie na zasadzie, no, jak ktoś chce więcej, to przyjdzie i poprosi o więcej, ale no, na siłę nikogo do niczego nie wolno przymuszać. Wracając do tematu kazań, czy zdarza ci się, że na przykład jadąc na rowerze właśnie nagle cię oświeci, przez to, że jest tlen i, i krew wartko płynie w żyłach? A to teraz właśnie to jest głównym miejsce na to, gdzie znajduję czas właśnie na takie rzeczy właśnie tak jak na to kazanie mam, czy, czy tą Ewangelię już mam, no to jest wtedy na rowerze jest czas, prawda? Nieraz tego czasu w ciągu dnia nie potrafimy znaleźć albo nie chcemy, albo coś innego nam zjada, bo tutaj internet, bo tutaj nie wiem, telewizor, coś leci gdzieś tam, ktoś coś chce, a tutaj na rowerze jednak jak się jedzie, jest się często sam ze sobą i wtedy to wszystko przychodzi. Jest czas właśnie na to, żeby to, to pomyśleć o tym kazaniu, bo to ułożyć to jest za duże słowo, ale pomyśleć to, żeby to Słowo też Boże pracowało w nas. Jest czas na to, żeby właśnie przemyśleć pewne sprawy, poukładać sobie w głowie różne rzeczy. Jest czas też się modlić często, i czy różaniec, czy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Wtedy właśnie, a zwłaszcza jak jest właśnie piękna pogoda, gdzieś tam te ptaszki świerkają, czy coś, to jest już takie nastawienie też inne. A czy w górach się wyjeżdża, to wiadomo, mówią, że w górach bliżej Pana Boga, to już w ogóle... Więc jest przede wszystkim czas, na co my ten czas stracimy, czy wykorzystamy na rowerze, od nas zależy. Ja staram się ten czas wykorzystać po prostu, a nieraz po prostu człowiek jedzie, żeby się odciąć od wszystkiego i się zresetować, prawda, wyłączyć. I to też jest nieraz potrzebne. A kiedy znajdujesz właśnie czas na ten rower? Bo jak sam wspomniałeś, masz dość dużo obowiązków. Często wpadają właśnie jakieś niezaplanowane sytuacje. Więc kiedy udaje Ci się wyrwać ten czas dla siebie? To jest yy, sprawa każdego dnia. To jest tak, że jeśli wiem, że nic nie ma, no to się patrzę, jak mi się lekcje kończą, do której mam nabożeństwo i to tak staram się gdzieś tam wkomponować. No wiadomo, jak już teraz przyjdą dni wiosenne czy, czy letnie, no to też jest dłużej, więc jest tam nieraz więcej czasu wieczorem, po mszy można gdzieś jeszcze wyskoczyć. Jeszcze A, widno. Tak, jak jest widno. Jest kwestia po prostu wykorzystywania i układania sobie te, takiego grafiku. Tego się nauczyłem tutaj na rowerze dość mocno. Wykorzystywać każdą wolną chwilę. Dawniej człowiek wracał, miał wolny wracał po szkole, nieraz męczony, ale bardziej psychicznie niż fizycznie i układł się do łóżka i przeleżał, prawda? A ja po prostu teraz już widzę, rano wstaję, mówię, pogoda za oknem jest, dobra, mówię, o, tu lekcje do godziny 12, później masz dopiero o 16 coś, no to tu zdążysz, to tyle można pojeździć, także zdążyć się wykąpać, jeszcze coś zjeść i lecieć na reszę zajęć, więc, więc na zasadzie wykorzystywania i organizacji dnia, przede wszystkim. Czyli dzięki rowerowi poprawiłeś swoją produktywność i, i zadania z planowania, tak? A to na 100%, to na 100%. Prędzej to tak nieraz, czas uciekał przez te palce, a, a tutaj naprawdę y, trzeba wykorzystać. Jak jest godzinka, to godzinka gdzieś tam, prawda? Jak więcej czasu, to też na większą wyprawę. Nieraz ja, żal, że trzeba już wracać, człowiek się patrzy na zegarek, o, mówi, trzeba wrócić, bo to jeszcze właśnie konfesjonał, czy tam jakieś nabożeństwo, czy msza. No, a wykąpać się wypada, jest tak do ludzi, więc, więc... Rozumiem, rozumiem. No dobrze, a dlaczego akuratnie szosa? Czemu ona najbardziej przypadła ci do gustu? Znaczy to tak szosa, jak ją kupiłem, tą pierwszą, to tak nie widziałem, ale w momencie, kiedy zacząłem na niej jeździć coraz więcej i więcej i więcej i to chyba chodzi o tą prędkość, o pokonywanie tych kilometrów, ja się tak naprawdę tym tak zajarałem, że, że, że to już nawet nie jest na tyle jazda rekreacyjna, ale już coraz bardziej sportowa. jeszcze jak się patrzy i te wyniki wszystkie jakieś analizuje i te prędkości i kadencje i, i, i po prostu no jakoś to wszystko weszło, no nie wiem, no też mam rower górski, też jeżdżę czasami właśnie po górach, czy, czy na przykład też na te Rychlebskie ścieżki, to jest ode mnie z domu 30 km. O, zazdroszczę. No, naprawdę. I pojechałem na wakacjach z szwagrem, to żeśmy zrobili taką wyprawę życia, że to, no. Że ja pierwszy raz się bałem tak na rowerze, jak tam zjeżdżałem, bo mieliśmy nie zjeżdżać tą ścieżką najgorszą, najtrudniejszą, oznaczoną na mapie i trupią czaszką, ale żeśmy się pomylili i żeśmy zjechali. No, a szwagier w ogóle, rower górski, ale opony szosowe. Jak się na niego Czesi <śmiech> mówili to jedzie tam ale żeśmy zjechali. To taka przygoda życia, można powiedzieć. Jedna z wielu. Ale jakoś ten rower górski no, jest fajny, ale no, jednak ta szosa jakoś tak podziała. To chyba tak jak z miłością też człowiek nie wie, dlaczego się kocha w tej ani innej dziewczynie. I tutaj chyba to tak samo, prawda? Słyszałem takie stwierdzenie, że rower górski jest jak najlepszy kumpel, ale szosa jest jak kochanka i chyba coś jest na rzeczy po prostu. Chyba tak, chyba tak. No właśnie rower górski to tak... Jak kumpel można iść się, wyżyć trochę nieraz czasami czy coś, ale szosa już taka subtelna. No Wciąga zdecydowanie bardziej. Tak, tak. Poza po jeżdżeniem prowadzisz też bloga i jak obstawiam, proboszcz podchodził do tego sceptycznie. Czy jednak było ok i nie musiałeś go przekonywać? Znaczy, ja się go nie pytam o zgodę, no bo bez przesady to on mi nie może takich rzeczy czy, czy zakazać. No, proboszczowie nie od tego są. Więc więc ja do, do dziś nie wiem, czy on wie, czy ja prowadzę, czy nie, więc on tak mało internetowy jest. To, dob to dobrze, bo na przykład niektóre firmy mają problemy na przykład, jeżeli prowadzisz bloga i musisz na przykład zastrzec, że twoje zdanie, zdecydowa twoje zdanie jest prywatne i wiesz, tam taką klauzulkę, że tak powiem strzelić, dlatego tak rzuciłem, czy, czy nie jest to podobnie na przykład w twoim wypadku. Jak już mówiłem, jako księża decyzjami my nie jesteśmy, aż tak, nie mamy takich, takich surowych reguł, jak na przykład w zakonie. Sądzę, że zakonnik, gdyby takie coś prowadził, by musiał mieć zgodę pro, przełożonych. No ja nie muszę. Więc to też wykorzystuję. I wychodzę z założenia, że lepiej nieraz przepraszać, niż się prosić. Bo jak się prosi, to można nie, nie dostać zgody, a jak się przeprosi, no to wszystko będzie ok, Więc ja też nie widzę w tym, że to jest coś, co nie wiem, szkodzi komukolwiek prowadzenie takiego bloga, a wręcz na odwrót, odwrotnie sądzę, że, że nieraz dużo osób może pomoże. Do tej pory takie, takie mnie głosy naszły, że raczej, raczej pomagało, więc sądzę, że to jest coś dobrego. A jak to jest w Piśmie Świętym napisane, po owocach poznajemy wszystko, więc tutaj mam nadzieję, że to będą dobre owoce. Um, a gdzie znajdziesz Kiedy. kiedy yy, ach, ależ mi się dzisiaj język plącze, pewnie dlatego, że już wieczór. Um, powiedz mi, a kiedy znajdujesz czas, żeby go pisać? Bo w, gdzieś trzeba jeszcze mieć czas na ten rower, a no, ja bloga prowadzę praktycznie przez cały tydzień od poniedziałku do niedzieli, nad czym szczerze ubolewam i staram się ograniczać do piątku, żeby sobie też kiedyś odpocząć. I też pojeździć. Natomiast no, chwilkę jednak zajmuje prowadzenie tego bloga, więc to już są późno-wieczorne godzinne le, późno -wieczorne godziny. No, raczej czas, to, ra, raczej tak. Albo jak pada nieraz, to, to jest czas, się wtedy znajdzie. Ja ogólnie rzecz biorąc mam bardzo, się bardzo łatwo pisze i lekko, więc tak naprawdę, jeśli już mam pomysł, który nieraz właśnie bardzo często wypowie się zrodzi w czasie jazdy. Gdzieś mi oświeci, właśnie mówię to. I siadam i tak naprawdę no, piszę. Później to sprawdzę. Fakt, że zawsze mi przecinku brakuje, to mi Polonistka, taka moja jedna znajoma, zawsze wypomina, że za mało przecinku. Ja mówię, to dla ciebie na samym raz będzie dużo tych przecinków. Się pytam, już dużo było, a ja mówi, już coraz lepiej. Więc o, na to, zastanawiam. to nie, nie martw się, u mnie jest dużo przecinków, tylko nie zawsze są we właściwych miejscach. Także to, to jest normalna rzecz. Polski język, trudny język, więc. Więc to, to jest to, więc to tak na, na tej zasadzie, że to, ta lekkość pisania, no, siadam, piszę, publikuję, ja wiem, że to nie jest na jakimś takim wysokim też poziomie, bo też chyba na tym nie zależy, żeby to był jakiś niesamowicie duży poziom, wysoki poziom tego wszystkiego, ale mówię, żeby była ta, ta obecność w internecie, że ludzie mogli sobie poczytać, zachęcić, staram się też zachęcać, żeby właśnie wychodzili przede wszystkim właśnie poza swój dom. Dużo ludzi tak się z nimi rozmawia bardzo często, to właśnie, a bo to nie ma czasu, bo to tyle obowiązków, bo to nie ma pieniędzy, bo to i to tyle tych, bo to jest że, że, tak. że przeciwności, a tak naprawdę to, to nie chodzi o to, że właśnie mieć super szosę, że nie wiadomo jaki rower, ale w ogóle, że wyjść, zrobić ten pierwszy krok. Ja mam siostrę dziesięcioletnią i ostatnio z nią w domu pomagałem odrabiać lekcje i mieli o podróżach i taki był tekst, że nawet największa podróż zaczyna się od zrobienia pierwszego kroku. Bardzo ładny cytat. Bardzo piękny cytat, nie wiem skąd w każdym razie jest podręcznika do trzeciej klasy podstawówki, ale coś w tym jest i chodzi o to właśnie, żeby zachęcić ludzi, żeby oni chcieli wyjść, bo nagle się okaże, że tuż za domem, to wcale niedaleko, jest raj po prostu, to jak choćby z tymi europejskimi ścieżkami. Ja mieszkałem z dzisiaj, no nie wiem, 30 kilometrów, gdzie ludzie przejeżdżają nieraz setki, że tam pozjeżdżać, a ja mam 30 kilometrów, to ja na rowerku sobie tam jadę, rozgrzewkę zrobię, jadę, zjadę i mam 80 kilometrów zrobione i banan na twarzy i w ogóle niesamowite. A nieraz wystarczy naprawdę wyjechać gdzieś 10 kilometrów za miasto, jakiś zakątek nagle odkryć i coś niesamowitego. O, to za to chyba właśnie najbardziej lubię szosę, bo, bo w takie eskapady sobie zawsze urządzałem, gdy miałem tylko wolną chwilę. Na początku był to MTB z bardzo cienkimi szosowymi prawie oponami, potem ta szosa i właśnie wystarczyło te 10, 15, 20 kilometrów wyskoczyć, skręcić gdzieś, gdzie nigdy w życiu się nie skręcało i nagle po prostu człowiek się czuł jakby się przenosił w zupełnie inne miejsce, więc podejrzewam, że ty robisz dokładnie tak samo. Tak, właśnie teraz jestem w ogóle na takim etapie, że nieraz jeżdżę i widzę o... Wcale no mam plan jakiś tam, prawda, główną drogą jechać gdzieś tam, ale widzę, mówię jakaś droga boczna, mówię, nie wiadomo co tam się kończy i ostatnio tak, jecha, jechałem, zjechałem. Droga w ogóle, podjazd niesamowity, patrzę się na tym moim garminku całym, 12% wyskoczyło nawet, więc ledwo co tam pod górkę wjeżdża i nagle się droga zakończyła. Do, zakończyła się, koniec drogi, nic nie było asfalt się skończył i koniec, ale no, no niesamowite, ja się patrzę, piękne widoki, bo tuż już wysoko, a później jakiś zjazd był wesoły, no więc to wystarczyło zjechać kawałek dalej, a już tyle razy tam przejeżdżałem i mnie zawsze zastanawiało, co tam jest obok, no teraz już wiem, to się odkrywa właśnie, takie drobne rzeczy i które dają później wiele radości. To jest to, z reguły najprzyjemniejsze podróże na szosie odbywam wtedy, kiedy albo muszę ją przenosić przez jakieś dziwne przeszkody, Albo y, duży kawałek jadę przez las, bądź po innych kamieniach. Pozwolę sobie zadać ostatnie pytanie. Będzie ono jakby lekko refleksyjne. Jeśli miałbyś udzielić jednej rady słuchaczom dzisiejszego podcastu, to jaka ona by była? No to chyba związana właśnie z tym, co przed chwilą mówiłem, żeby się nie bać. Że jeśli chce się cokolwiek zobaczyć, chce się pożyć przede wszystkim, to żeby się nie bać. Wyjść z domu i zacząć żyć. Bo większość z nas po prostu nie żyje. I czy to się dotyczy tej sfery tutaj normalnej, tej materialnej, w sensie tej, tej, tej, tego życia dookoła nas, czy nad sfery duchowej. My nie żyjemy, bo się boimy. A wystarczy naprawdę wyjść kawałek już, zrobić ten pierwszy krok i zobaczyć, że świat jest piękny. Jak świat jest piękny dookoła, to my też jesteśmy piękni, tym światem się zachwycamy. i To nasze życie wtedy staje się piękniejsze. To chyba właśnie taka rada. Nie bój się, wyjdź, zrób ten pierwszy krok i zacznij żyć. To ja tylko dodam od siebie, że jeżeli Ty nie zaplanujesz swojego życia, to zrobi to ktoś za Ciebie. Amen. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Moim i Twoim gościem był ksiądz Paweł Michalewski. Ksiądz na rowerze, który nie tylko na rowerze jeździ, ale i o tym pisze pod adresem ksiądznarowerze.blogspot.com Tak udało się na jednym tchu pojechać, a my słyszymy się za tydzień, o ile dobrze kojarzę, to będzie to odcinek z jednym z podróżników, Karolem Wernerem, który... Na rowerze przejechał już kilkadziesiąt tysięcy kilometrów, a jeżeli ściemniam to możesz mnie stryknąć w ucho w komentarzu pod adresem narower.com ukośnik 033, gdzie znajdziesz zdjęcia i notatki do dzisiejszego odcinka podcastu. Jeszcze raz bardzo dziękuję i słyszymy się za tydzień.